A、Jezus Chrystus miał moc położyć swoje życie i miał moc je znów wziąć. Bóg w c i e l i Kiedy z martwych stał, wczesnym rankiem czytamy, mówią o tym wszystkie Ewangelie. Czyli jest to rzecz nadzwyczajnej f a g i skoro wszystkie Ewangelie o tym mówią. Ale spośród wszystkich czterech wypowiedzi Ewangelii, Ewangelii Łukasza jest szczególna wypowiedź. Przeczytajmy ją. Jest to w dwudziestym trzecim rozdziale. Przepraszam, dwudziestym czwartym rozdziale Łukasza. I dalej. A gdy się z a t r w o r z y ł y i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Pozostałych trzech Ewangeliach c z y t a m y nie ma go tu, bo powstał z martwych. Cudowna rzecz. Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno. Wczesna pora, kiedy Pan zmartwychwstał. Świat religijny, wśród którego ta rzecz się wydarzyła, pogrążony był we śnie. Wodzowie religijni byli pełni satysfakcji, że dobieli swego, Że zabili, że ukrzyżowali tego, którego uznali za swego największego przeciwnika, którym widzieli największe swoje zagrożenie. Oni byli zadowoleni sami sobie. Oni spali. A wraz z nim, z nimi spał pogrążony w ciemnościach snów tego cielesnego, ale i w śnie śmierci. Cały świat religijny. Pan Jezus powstał. Ale i z nim my, i wszyscy, którzy dali się omyć Jego świętą krwią, zostaną wzbudzeni zmartwych, podobnie jak nasz Pan. Kiedy świat będzie pogrążony w ciemnościach, we śnie grzechu, ciemnościach, jakie się zawęszczają, wszak widzimy, że jesteśmy u kresu, u końca czasu. Czas jest wyjątkowo zły. Ciemności się zawęszczają, i oczekujemy, i w z r y c h a m y aby Pan nasz przyszedł i wyzwolił nas z tego ciała śmierci. Ale nastąpi to w podobny sposób, tak jak on sam powstał cichości. Nie zakłócił ciszy, nie zakłócił spokoju świata religijnego, śpiącego w grzechu, śmierci duchowej. Nie zbudził ich, nie zakłócił im tego snu. Tak będzie przy powtórnym przyjściu, kiedy przyjdzie pot, których o d k u p i ł nie srebrem i nie złotem, ale swoją świętą k w i ą Cóż za radość, cóż za błoga nadzieja móc powiedzieć, Za jodem ja wiem, że o d k u p i c i e l mój żyje. Te, te słowa, które brat przed chwilą wypowiadał, że、e, to myśli moje my również były takie, że szukacie żyjącego wśród unajnych.、E, Szapan już od dawna Wiedział o tym i chciał zakryć i zakrywa ludziom to, aby nie poznawali prawdy, aby nie poznawali tego, który jest prawdą. I nie szukali go, ale、e, zajmowali się wszystkim, czym szatan ich zajmuje. Bo szatan wszystko czyni tak, aby człowieka zająć odwieźć od tego, którego powinniśmy oglądać. Oglądać go p r z e z s ł o w o b o ż e n i e d a w o p r z r o z p o c z ę c i u konferencji brat czytał, że mamy się pustym pokarmem żywić. Mamy ten słodki napój, mamy tą słodycz odbierać. Mamy też i przede wszystkim to, co jest radością naszą, radować się z tego, ale mamy jeszcze coś najważniejszego, zajmować się naszym p a n e m który nie jest już wśród umarłych, ale on jest żywy. I wiecznie żyje dla tych, którzy mu oddali swoje serce. My mamy tutaj w e w Angeli i napisane, że ci dwaj uczniowie szli. My mamy też w Słowie Bożym napisane, gdy Abraham szedł z Izaakiem, s z l i o b a j r a z e m Tutaj jest napisane szli, a później jest napisane biegli. To robili biegli. Najpierw szli, a później biegli. a po s ł u powiem, że w biegu dokonałem. A po prostu Paweł wiedział za czym biegnie, jaki cel jest jego biegów. My wiemy, że Szadan chce zakryć prawdę przez ludzi, przez religię, przez politykę, przez unitarne、e, rzeczy, które、e, powładną cały świat i nie da człowiekowi、e, do tego、e, wzroku, aby mógł spojrzeć na tego, na którego powinien n a z wzrok być zwrócony. Na tego, którego uczniowie Nie wiedzieli, stracili coś trzy dni, nie było Pana, ale nagle słyszą od niewiasty, że żyje. Pośli, że nie ma go, znaczy się w grobie. Pośli zobaczyć i uwierzyli. Uwierzyli całem sercem. Ewangelia Jana jest o s t a t n i ą Ewangelią, która została spisana 80 lat po Chrystusie. 70 rok po Chrystusie została zburzona świątynia w Jerozolimie. Tam na czym Żydzi i uczeni w piśmie polegali. Bóg mówi, że buduje inną świątynię, która będzie、e, nieludzką ręką budowana. I Pan nas ustawił w tej świątyni. My jesteśmy żywi, my żywi, którzy żyjemy, nie jesteśmy już umarli, mamy szukać tego, który, na którego mamy patrzeć, mamy iść, mamy nawet biec. Biec tam w górę myślami, biec tym wszystkim, czym powinniśmy być zajęci. Bo ta Ewangelia jest ostatnią Ewangelią, pierwsza Ewangelia mówi nam o Królu, druga nam Ewangelia mówi o、e, Słudze, trzecia o Synu Człowieczym, czwarta o Synu Bożym i tu jest napisane Syn b o ż y Trzy Ewangelie były napisane p r z e z rokiem s i e 70., przed zburzeniem świątyni, a ta czwarta Ewangelia jest napisana po roku siedemdziesiątym, w latach o s i e m do z i i e s ą t y c h d s t 0 była ona wpisana, bo już ta nauka się rozeszła, że Pan Jezus nie zmarł prystał i daremna była nasza mowa. I daremne cokolwiek, co czynimy, gdyby Walniewóz nie z n a r ł w t y s p a w I dlatego to m a Węgierie Bóg położył Janowi na serce. Wszyscy apostołowie prawie nie żyli, jeszcze żył apostoł Jan, aby mógł spisać o tym, na którego n a wzrok powinien być yy, zwrócony, o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Nie No、nie wiem n ł a ś c i w i e w którym c z o m y o w i e r s z u jesteśmy, bo raz o z m a r s y c h stanie na t e n d z i e r w s z y m dniu, może by tak po kolei byśmy to rozważyli. Pierwszego dnia tego dnia wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria do grobu i udziała kamień od w a r u n k od grobu. jest pierwszy dzień. Jest r a n o k jest ciemno. Cały ten wiersz widać w sobie ma jakąś historię, bo mówi, że i że ma ten kamień podwalony i to już d z i n o Wniosek z tego możemy sobie n a s u z a ć że widziała, że b y ł a k i kamień przywalony. z m i e n m y na uwadze tą Ewangelię jako Ewangelię, która opisuje wiecznego syna Bożego. Żebyśmy to rozumieli, że tu jest mowa o tym, który ma moc dać i ma moc wziąć u c i ę o swoich. Nie ma mowy, że b ó g go zbudził. Tu jest mowa, że on ma moc, on to sami przyjmuje. Tutaj wracam takie parę punktów, y wymienił i dobrze jest nie je śledzić. O Marii, o tych uczniach, o Tomaszu i o tym pokoju. Więc dziwiło ją coś, bo będzie wiedziała i wziął, k i e d sercu to coś nie mówili, to znaczy stanie, bo ją na pewno nie dziwiło to. Bo... Więc przyszła z, tą, z tym niepokojem serca do Piotra i do drugiego u c z n i a j m o ż e m sobie przypomnieć tego Piotra, t r o c h ę dalej, z dwa rozdziały, że on go znał w szczególnej chwili swoim życiu. On był bardzo mocny, sam w sobie i p o z n a ł tej chwili, że zachał się od swojego pana. Ale ona biegnie do tych dwóch i do czego y patrzyła ich jako tą podstawą tego zrozumienia, chciała się coś dowiedzieć, wiem, nie do nich jest u nich. Do drugiego ucznia, którego mijował Jezus, to jest właśnie ten pisarz, on się tak nazywa. ギョーザをご用意してください。 s ł o w o tę myśl, którą mu dzisiaj podkreśla słowo Bożna, że ciebie też nie m y ł niejedno. Rzekła do nich, wzięli pana z g y r o b u i nie wiemy, gdzie go położyli. Nic nie w i e d z i a ł e Ona znalazła, pobiegła do nich po, po jakąś odpowiedź, do m e ż ó w Oni mieli bardzo w c i s ł e j społeczności stare. Oni codziennie z nim p r z e m y w a l i Ten m i a n później pisze list, mówi o takich rzeczach, że ta społeczność to była, dotyk, była widziana. Oni go słyszeli, dotykali i wręcz tej społeczności żyli. A Ewangelia czasami pisze takie słowa, i uwierzyli. Później znów nie uwierzyli. Jak to tak może być? Myślę, że znów musimy z b u d o e a ć pewne obroty, które tu objawia. że nagle oni zostali w tym momencie pozbawieni białych się mocy. I niepewność jest. Nie ma odpowiedzi od tych a p o s t o l ó w Ona ma pustkę w sercu, a jak b y ł pan j ó z e Zdzimnik, wciąż są, że wierzyli, że zrozumieli. Więc widzimy w tych obrazach poprzednich pana Jezusa jako tego mesjasza. jako tego, który mi zabezpieczał jako s a m swoja osoba, jako ten niezmienny, wieczny mocy. A tu nie, nie ma pana. I pustka serca. Wzięli pana, do r o b ó kto? I nie wiemy, nie w swoim imieniu, co się n a ł o ż i ć nie wiemy, że jest l i c b a młoda, nie wiemy, gdzie go położymy. My wiemy. Światło, że nie w i e Ale my już wiemy. I teraz to, co ona przekazuje, staje się taką myślą bardzo poważną w ich sercach, w tych dwóch uczniów, którzy reagują i idą do g r o b y Wspólnie biegą do grony i zaczynają mieć te zatrwożenie x c s e r na którym codziennie się opierali, byli wsparci i p o r z y s t a l i z tej mocy, Jakby załamało coś w nich, jakby coś w tym lewo utraciło. Puste, jakby ciało puste bez siły. Biegną doświadczyć tego, co się stanie. Ta niewiasta, wiecem i ł o w a ł a para. na c Zauważa, słowa że ta niewiasta była zainteresowana tą osobą. To、no、nie tak jak my czasami robimy, tu siedzimy, przychodzimy do d o r u i to s ł o w o że do r e g a ł ó i zainteresowanie tym osobienniką. Ona obserwuje, jako ostatnia odchodzi od krzyża, obserwuje t o się dzieje, gdzie g o k ł a d n Ona zapewne widziała, że był kamień przygodny, a z nie ma. Puste serce. Dlaczego puste? t a niewiasta Łukasz tam pisze, że to jest o n a z której wygnał siedem demonów.、Ja、z b r a t e m w szowie, myśmy trochę na tym t e m a t mówimy. Siedem demonów było tej niewiasce. Słowo może w tej, tej liczbie już samo w sobie mówi, że nie ma większej siły, Która opanuje człowieka, czy też c a ł y naród, bo ona zapewne wskazuje na naród izraelski, na ich nieczystość, n、no, ale jest to taka, taki obraz biblijny, gdzie całe serce wypełniało jej tych siedem d e m o n ó w I nagle Bóg ją w o ł a ona sama, ona r a z y a on Bóg ją przywołał, tak jak mnie, czy siebie, i życzę tym, którzy jeszcze nie zostali przywołani, czy też, no c z y l i i mocy tego wiecznego życia jako wieczny syn Bożej w y p c n a ł tych siedemdziesiąt.、Mm. I co w tym sercu jest? Jest puste. Nie ma nic. I nawet w te serce wchodzi osoba Ana Jezusa. Ona zrozumiała, że on jest czymś, który ma moc, który rozdziela i na nim nie wie, tak sobie myślę. Złożyła całą swoją nadzieję na tej ziemi oczywiście. I nie ma tego pana. 7 demorów wygranych w sercach。Te puste miejsce zajmuje Pan Jezus。I nagle nie ma tego, co zajmowało to serce. Możecie sobie wyobrazić. Co ją tak dręczyło? Jaka myśl? Jakie miała poważne pytania? Gdy przychodzi do tych uczni? o n h a ł a o nich się d o w e d p l o y e r s tak jak to p i ą t e s n a oni s t o j ą również za p r z y w o ż e n i e m m o ż e by było, żebyśmy umieli w y p w i a d a ć się bardzo krótko i więcej braci by mogła brać udziału, którzy by właśnie Mieli na sercu też i widzieli coś, coś by im Pan pokazał. I c h c e m y się bliżej przyjrzeć właśnie tym wierszom i, i niektóre rzeczy podkreślić. W pierwszym wierszu było o tym kamieniu odwalonym od grobu. I trzeba tutaj mocno podkreślić, że to nie było z powodu odwalone, że Pan musiał wyjść. Bo może w naszej. psychice, w naszych myślach, w n a s z e sercu coś takiego jest zapisane, że kamień został uwalony po to, bo Pan Jezus by nie wyszedł. Kamień nie przeszkadzał Panu Jezusowi wyjść. Ten kamień jest odwalony ze względu na nas. Przede wszystkim trzeba tutaj sobie powiedzieć, że ten grób został zapieczętowany. Ktoś go zapieczętował, żeby nie został naruszony. I każdy, można powiedzieć, grób. jest bardzo mocno z a p i e c z ę t o w a n e śmiercią. To jest mocna p i e c z e ń której nikt nie jest w stanie naruszyć. A tutaj jest pokazane, otworzył się ten grób. Nie było siły, pilnowali go. Otworzył się. To jest wyraźnie pokazane dla człowieka. Żeby mógł zajrzeć w to, tak jak do tego g r o b o bo właśnie żeby zrozumieć tutaj przestanie pana Jezusa, to trzeba zrozumieć najpierw jego śmierć. I tutaj widzimy, że właśnie i Mariam Dalena się musiała tego uczyć i Szymon Piotr i, i Jan. I bardzo ważne jest też to, co tutaj było poruszone, że właśnie ci ludzie mieli potrzebę że Jezusa, że oni potrzebowali Jezusa, że Pan Jezus zniknął nagle, został zabity, został im zabrany i oni go szukali, bo oni go już poznali, oni zasmakowali, że dobry jest Pan. I tak jest ten Piotr właśnie później n a pisze w swoim liście. j e ś l i ś c i e zakosztowali, że dobry jest Pan, to przystąpcie do niego, do kamienia żywego. Bo on tego zakosztował. bo On właśnie y, wiedział, że Pan jest dobry. Y, on, było tutaj mówione, został przez Pana pociągnięty wtedy, kiedy się załamała jego wiara i kiedy się Pana zaparł. I on zakosztował, że Pan jest dobry. I, i również Jan. I oni szukali pana Jezusa, bo pan Jezus p ó ź n i e m ó w i właśnie wyraźnie i d o Marii, kogo szukasz? I rzeczywiście Maria miała potrzebę szukać pana Jezusa, bo on ją uwolnił od tych siedmiu, od m o n o c My nie wiemy, co to za straszne rzeczy ją trafiły, ale jak jest pokazana liczba siedem, to b y ł o W sposób pełny, ale ze strony ciemności, sił ciemności. I dlatego ona tak potrzebowała pana Jezusa. My sobie musimy to też uświadomić, że my możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, bo może nam się wydaje, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że może właśnie wychowani jesteśmy w rodzinie wierzących. że znamy już dosyć słowo Boże, że nam jest to tak jakby już darowane, że my jesteśmy w bliskości Boga. Ale słowo Boże nam tutaj pokazuje wyraźnie, że wszyscy ci, którzy trzy lata chodzili blisko Pana j e z u s a dotykali go, widzieli go, cuda się ciały na ich oczach, potrzebowali go osobiście poznać, musiało się coś w ich sercach zrodzić nowego. I właśnie dla nas to jest też połączenie. w tych pierwszych wierszach, że my również, każdy jest osobna, potrzebujemy Pana Jezusa, żeby on się w y r o d z i ł w naszych sercach, żeby to z m a r t w y c s t a n i e się wpisało również w nasze serca. Dlatego tu jest tak, w i e r s z po w i e r s z u pewne bardzo ważne rzeczy, które nas wprowadzają i dają nam, jakby można powiedzieć, możliwość wiary, i tak to jest powkładane. z t a j ą c pierwszy wiersz, możemy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na światło, które tutaj w y s k u t u j e oraz ciemność. Wspomnieliśmy już o tym, że być blisko Pana, przebywać blisko w jego osoby nie oznacza, aby serce było jeszcze w pełni oświecone. Tę rzecz widzimy również i w tym pierwszym wierszu oraz w dalszych, które pokazują nam uczniów, którzy chociaż mieli za sobą te trzy lata spędzone tak blisko Pana Jezusa, jednakże jeszcze ich oczy, ich serc nie były w pełni oświecone. Dlatego mamy napisane pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Ta ciemność ona wskazuje również na pewnego rodzaju Ciemność, która zalewała serca uczniów, ponieważ mamy n p i s a n e w d z 9 wierszu, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwym. Ale nie była to ciemność taka głęboka, w jakiej spał świat, w jakiej spali u c z e ń i w piśmie i p a r y z o r u s z e To była ciemność, która była przeznaczona na to, aby już wkrótce ustąpić, bo to był ramek. wczesny r a m e k Wczesny r a m e k który mówił o nadchodzącym ś w i c i e a więc o tym, że zanieśnienie dzień. I czy gdzie słońce, które rozgłośni, jak mocno rozgłasnęło to słońce, yy, widzimy to w innych miejscach, gdzie Pan Jezus jest yy, nam pokazany jako ten, który właśnie sprawił nam ten dzień. Tutaj w pierwszym wierszu również, gdzie mamy napisane, pierwszego dnia tygodnia, mamy wskazówkę na to, że oto nadeszła o m a e l a Oto nadszedł pierwszy dzień. Pierwszy dzień, e r e w i z j i w smacznych s t a n i a Kiedy wszystko było naznaczone od tego czasu życiem. Kiedy Pan Jezus rozświetli tę ogromną ciemność, jaka zaległa nad całym światem przez śmierć. Wspomnieliśmy już o Abrahamie, który radował się. Dlaczego Abraham się radował? Bo widział dźwięku, Pan Jezus wspomniał. Widział dźwięku i jego serce było oświecone. Tutaj. W pierwszym wierszu mamy również <śmiech> Marię Magdalena, która również miała swoje serce już oświecone. Jakkolwiek nie była świadoma głębi tych praw, z którymi się stykała, to jednak jej serce było oświecone. Co widzimy dokładnie w tym, że mimo, że było ciemno, ona ujrzała. Ujrzała kamień odwalony. Jeszcze jedno miejsce, przeczytajmy. Również, e mam i y m i a n a Z 21 rozdziału jest napisane od początku. Po tym ukazał się znowu Jezus z ucznią nad Morzem Tyberiańskim, a ukazał się tak. Był razem Szymon Piotr i Tomasz z nami bliźniakiem, i Natan Alec z k a m y g a l i l e j s k i m i dwaj inni, i synowie Zebedołusza, i dwaj inni z uczniów niego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę ł o w i ć ryby, że tu u ó j d z i e m y i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy n i e z ł o d z i l i Mamy noc, a następnie w czwartym wierszu, kiedy już było rano, stanął Jezus na grzechu. Również możemy zrozumieć, że ten ranek z, był spowodowany właśnie、e, o wiele bardziej obecnością pana Jezusa. To był ranek, który przyszedł niejako na wszystkich uczniów, którzy z a c h y n ę l i się. Z tym światłem wzmacniającym stan Pana Jezusa. Jeżeli zrozumiemy, jak wielka światłość jest ukryta, jak wielka moc jednocześnie wzmacniającym stan Pana Jezusa, wtedy dopiero będziemy nie mogli pojąć, jak bardzo d u c h o w i ś w i ę temu zależało właśnie w tych pierwszych dniach tych działalności apostolów, żeby ta prawda jako szczególna była mocno podkreślona. Dlatego, aby ten świat. w Ten świat tkwiący w śmierci, mógł przede wszystkim rozpoznać wierzących po tym, że tkwią życiem. I to życiem przez to, że są naznaczeni życiem zmartwychwstałego Pana. To jest ta radość, która dopełniała ich serca. To jest ten znak, który odróżniał ich od wszystkich innych, jak zmartwychwstanie, o d r ó ż n i a ł i odróżnia do dziś Pana Jezusa od wszystkich innych synów ludzkich. z m a r t y c h s t a n i e Ono wniosło w sobie wieść i potwierdzenie, że to jest ten ten od Boga, że to jest ten wyjątkowy, ten człowiek z nieba. W tym w i e k i m dwudziestym rozdziale, przyglądając jeszcze uczniom, których jednakże serca były w jakiś sposób jeszcze zaciemnione, możemy również i pewne napłynienie do nas samych zauważyć, że Tylko to praktyczne yy, chodzenie w społeczności z Panem i to życie mocno jego znacznych stanów. s t a n i e odróżnić nas w wyraźny sposób od tego świata. Od tego świata, który jest w chwili śmierci. A już widzieliśmy na przykładzie ł a z a r z a że to co jest w śmierci to jest bliskie rozkładu. A skoro jest bliskie rozkładu to już cytnie. Ten świat rzeczywiście t y t n i e bez Pana. Jakkolwiek by ładnie wyglądał. O tym, jak Pan Jezus widział stan serc, widzimy to również w Ewangelu Łukasza. Jeszcze wspomnimy na to miejsce, kiedy Pan Jezus przyłącza s i ę do podążających do Opel a w To jest e n m ł u k a s z dwudziesty czwarty a rozdział. 25. Wierszy. A on rzekł do nich o głupi i głuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. W tych słowach mamy aż, można powiedzieć, zbyt wyraźnie pokazane, co znaczy ten, kto blisko pana, a jednak nie pojmuje m o c y znaczy w s a n i e jego. w s ciemno. Nikt nie wie, jak jest, pan Jezus, jak z m a r t w y c h s t a ł Nikt. Biegną namacalnie s p r a w d ten fakt. Co się stało w tych grupach? Gdyby wiedzieli, to by powiedzieli, m a r i u Nie t w u j się, pan Jezus, z m a r t w y c h s t a ł Jest i nie b i e Ale nie wiedzieli. I za nim Piotr. j a k o b i ł przedmiot. Piotr dobiegł jako drugi. Przypadek o łazarzu to pan Jezus mówi łazarzu wyjdź sam.、A、następnie co powiedział to rozwiążcie go. b r a t c u wspomniał, kamień jest podwalony i cudowna rzecz, że pan Jezus nie potrzebował, żeby ten kamień dla niego o d w a ł a ć t a p r z e w o d i a m y ś i e r s z A nie z u ł nawet nie potrzebował pomocy, żeby go rozwiązywać, gdyż sam to wszystko uczynił. Te ciało w tej p r z e m i j a n i e jest inne. To nie te ciało w a z a r z a które wyszło z drogi, takim samym ciałem było. Co prawda, jest od tego momentu nowe życie. To jest inne ciało. Nie potrzebuje odsuwania kamieni. jak później będziemy dalej rozważać swoje drzwi. Nikt mu nie musi otwierać. Ale jestem Piotr, stanął, sprawdził, a ja piszę sam o siebie. s t a n ą i u w i e r z y Sam o siebie piszę. Jeśli ktoś nie jest na tej sali, który to w sercu m nie będzie rosło w mocy wożnej, ta wiara, Pana Jezusa i sam osobie nie będzie mógł powiedzieć u wierzył, daremne jego dalsze kroki w tym pojmowaniu. Dlatego też um, um, um, nie wierzymy czasami taki słów, bo już byśmy mówili ten wierzył nie wierzył. Ja też czasami tak mówię, że o sobie możemy powiedzieć wierzył, a o, o innych to b ó g l u b i znany, którzy są wierzą. Ale ten Piotr też tam jest. Dlaczego ten Piotr wchodzi drugi, wyprzedził go? Jest pierwszy Jan, a Piotr drugi. o ja to tak o d c z u ł a m oczywiście miał p i s t e serce. Niedawno spotkał się z d r o g i e m pana Jezusa, który go wyprowadził z tego upadku, gdy pan Jezus na niego spojrzał gdyby na d ł、e, o ż ę k s i o r ę c y m Teraz... I został jakby zbudowany, zrozumiał sens z tego zdarzenia, g ł o r k o płakał, czyli było jakieś wyznanie, a teraz c h o d z i i nie ma tego, który to mu podarował. To e wzmocnienie, tak i e jakbym powiedział, pokrzepienie. Ale Bóg wszystko widzi. I nie na daremno, a po s t o o p a w e ł pisze w swoim świętym liście, w piętnastym rozdziale, że pierwszy Widział w martwych stronach a Piotr. Ja już m ó w i ę o tych niewiastach, jak tam kolejna źródła, ale ten Piotr I. Czyli to było bardzo potrzebne, tym y, miłemu apostołowi, który wiele cudownych rzeczy powiedział, s ł u c h a zapisanych to jest, n i e w n o m y ś l n i e oczywiście, jak to u c h a m o ż e g o A teraz ogląda ten porządek i zdumiewa się na tym wszystkim i tym bardziej. Zmątpienie z jego sercu, jak to się stało, że wszystko jest układane, sam to uczynił, rozwiązał się, a ładna ż n i j mu, on też tam był w tym zdarzeniu. Ale wierzący w i e r z mówi, bo nie rozumieli, bo nie rozumieli pisma, że musi powstać z marty. I odeszli, więc znowu uczynią jego żonę. Tak jakby się coś、e, zdarzyło, wykonało,、e, są zadowoleni i idą do d o m Dlaczego idą do d o m Ja myślę, że ta wiara, to co oni w tym momencie tam jest podkreślone, co ja mówię o sobie i uwierzę, to, to jest pierwszy taki symptom uwierzyń zmartwych w stanie. Ale ta wiara nie ma mocy. To się przekonamy, d a l e j o rozważając ten rozdział, będzie taki wiersz, i tam zauważenie, to, że wtedy to będzie inaczej. Jakby im to wystarczyło, gdzie jest Pan? Nie szukają w o c h Czyli możemy sobie powiedzieć, c z tak rozważyć, że ta miłość, ta, która jest o j a w o n a w tej niemiasce, t która będzie powracała z powrotem w te miejsce, jest całkiem inna. Ona nie mogła bez pana jest u c a r o ć A ci zadowoleni odchodzą do domu. Do swojej litery. Do tego miejsca nie t a m ż y l i u Im to wystarczyło. I porównując te d w osoby, te, te trzy osoby, Już możemy wiele rzeczy zauważyć, inni, że i również myślę, że są tacy, co im to wystarczy. I nie zajmują się panem Janus, tą jego miłością, tą tkliwością, tym, jak nas dotyka, jak nas wiernie prowadzi, że jesteśmy w dole, podaje nam rękę, to nawet i ż e nam tego c robi, daruje, żebyśmy o czymś pomyśleli, że to jest to wszystko to, co uczyni dla nas u dobremu. Im to wystarczyło. r z y c z ę mi jest oczywiście by rozbudzić te serca, by im tego nie wystarczyło, sama ta wiadomość o d m a r t w y c h s t a n y w h ale żeby zajęli się osobiście tą sprawą, jak to będziemy dalej rozważać w przykłady tej magii. Z łaski Pana jeszcze jedno słowo. Do tego dziewiątego wiersza. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. A n Jezus, chodząc z uczniami swoimi, wprowadzał ich w te wielkie przyszłe rzeczy, jakie się miały wydarzyć. Mówił im otwarcie, że musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, musi być zabity. a trzeciego dnia powstać z martwych. Nawet przed sądem, kiedy był sądzony, powiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dni ją odbuduję. Ludzie nie rozumieli, nie pojęli tego. W sercach ludzi, a nawet i w sercach tych apostołów, w ten pierwszy dzień tygodnia, w dzień z m a r t w y c h s t a n i a pana Jezusa, był Bez ład. Oni wiedzieli, ale tych myśli nie mieli jeszcze uporządkowanych. Nie było tej u p r u d z o n e j wiary. Godzi się w tym miejscu przypomnieć bardzo ważną rzecz. To działo się jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Ewangelii Mateusza, Łukasza, przepraszam, w 24 rozdziale jest znów bardzo charakterystyczna wypowiedź. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. s z ó s t i s i ó d m wiersz. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił Wam, będąc jeszcze w Galilei. Że syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, nie musi być ukrzyżowany i na dnia trzeciego powstać z martwy. I teraz widzimy tych samych uczniów u grobu pana Jezusa. Znaleźli grób otwarty. Porządnie poskładane te płótna, te p r z e ś c i e l a d ł a którymi ciało pana było owinięte. Nawet i ta chusta, którą była obwinięta, głowa pana Jezusa była na innym miejscu złożona, nie porzucona w bezładzie. To kolejny dowód na to, jak cudownie swoją mocą pan dokonał tego zmartwychwstania, tego zwycięstwa nad śmiercią. W jakiej precyzyjnej kolejności iście w Bożym Porządku to uczynił. I ci uczniowie widzą, widząc te rzeczy, Dziwili się temu, co się stało. Przeczytajmy znów z 24 rozdziału tego Łukasza, 11 i 12 w i e r s z y Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu, nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące sześcieladła i podszedł do siebie. dziwiąc się temu, co się stało. Po krótkim czasie, w dzień pięćdziesiątnicy, widzimy tego samego Piotra, który tutaj był zdumiony, zdziwił się, zwątpił, rozżalony, rozgoryczony, że jego umiłowanego Pana nie ma, ani żywego, ani martwego. Ale w dzień pięćdziesiątnicy tego samego Piotra widzimy, jak w mocy ducha świętego stało się wszystko jasne niemu i jasno przekazywał tą radosną nowinę zebranym tam ludziom. Jeszcze raz powtórzę, że ta rzecz, te pierwsze spotkania tuż po zmartwychwstaniu pana Jezusa, To było jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Jeszcze ta zasłona z serc i z oczu nie była zdjęta. Podobną historię, podobną rzecz widzimy na tych znów uczniach, których już byli wspominani, idących z Jerozolimy do Emaus. Oni też rozprawiani o tym, co widzieli, ale nie rozumieli. Ale jeszcze nie pojmowali. Co za łaska, że nam Pan to o b j a w i ł My、no, ja、mamy tu napisane, że oni tego nie rozumieli, bo oni też nie mogli rozumieć, bo my wiemy, że u Boga jest ład. Może u nas nie ma ładu. Ja mogę to powiedzieć o s o b i e może w niektórych rzeczach ci, co mnie znają, może wiedzą. Ale wiem, że człowiek nie zawsze umie sobie wszystko p y ł o układać. Jeśli Bóg mu tego nie p y ł o u k ł a d a Jeśli nie odda się temu, który może poukładać, my mówiliśmy tu o duchu, że duch nie był jeszcze dany, bo duch może być dany tym, k t ó r y oddali swoje serce, a duch wtedy został dany uczniom, gdy w dzień pięćdziesiątnicy został zesłany na całe ciało chrystusowe. My też tu widzimy, że możemy wiedzieć, że oni nie wierzyli i nie wiedzieli dlaczego. Nie mieli równości, ale yy, my wiemy, że też prorocy i starotestamentowi starodestament, mężowie Boży yy, przywitali Pana z daleka przez wiarę, wiarę zmartwychwstania. My wiemy, że yy, yy, yy, gdy się ucili yy, uczeni w piśmie, że nie ma zmartwychwstania, yy, Pan b u k a r powiedział, że nie będzie Pan żaden inny znak dany jak jeden znak. Jaki znak? Znak Jonasza. Jak Jonasz był trzy dni we wnętrzu Wieloryba, tak? I ten, który miał zmarł pisać, musiał、e, być we wnętrzu r z e m i trzy dni i trzy noce. Jest to ten znak. My wiemy, że、e, Jonasz był też takim mężem Bożym, który、e, Wierzył w martwych stanie, ale nie całkowicie rozumiał jak ma iść za panem, jak ma wypełniać jego wolę, bo on był tym mężem, który chciał uciec p r z y d o b l i c z a m pańskiego. On był tym mężem, który był też zamrzmorzony powiedział, że ten naród, do którego ma iść, Bóg kiedyś go zniszczy. Ale też i wiedział, że Bóg przez ten naród będzie sędzią n a Izraela, a będzie musiał sądzić Izrael przez to, że Izrael zniszczy, że Izrael był zniszczony przez ten naród, który, którego dobrego Bóg posłał właśnie Jonasza. Ale Jonasz też to był pokazany przykład, że on Próbował sam, sam coś z siebie uczynić. My nie nadpróbujemy sami z siebie coś uczynić. I Pan to pokazuje po、e, tych uczniach, że nie wiedzą, coś, coś by się nie robić, a jeszcze nie wiedzą co, bo duch jeszcze nie był. My widzimy, że b o m a l i Maria płacze, też nie wie. Nie wie co się ma dziać, jak ma się zachować. My wiemy, że ludzie w, w tym świecie、e, domagają się jakichś znaków. Niektórzy płaczą. My wiemy, że tak jak dzisiaj、e, mam, mówią, m że Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Płaczą, nie rozumiem się r o d z i umiera i tak co robił. Pan Jezus już... nie jest tym, który się rodził umiera, on jest tym, który był trzy dni w łonie ziemi, on był tym, który z martwych stał i on żyje, żyje wiecznie i on r o d u j e za nami,、I、on chce nas prowadzić w te myśli, które są zapisane w słowie b o ż z t bardzo mocno tego, że jest napisane, że trzeciego dnia Pan Jezus ma przystał już, nie trzy noce i trzy dni, bo to my tak się z k a t o l i c y t c h to wynieśliśmy, ale słowo b o ż e mówi trzeciego dnia poczta z martwej, to t r z e b a t r z y m a ć I, I chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na temat tych prześcieradeł, na temat tej chusty, dlaczego akurat tu jest tak mocno to podkreślone. Już było wspomniane, że łazarz był powiązany tymi c h u s t a m i tymi bandażami. I Pan Jezus mógł przecież sprawić, że łazarz by też wyszedł bez bandaży, bez tego powiązania. A jednak był powiązany i musiał zostać z tego rozwiązany. Bo jednak to było inne zmartwychwstanie, jak tutaj już było wspomniane. To zmartwychwstanie pana Jezusa ono rozwiązuje wszelkie więzy. Wszystko rozwiązuje. Jest też ta rzecz podkreślona bardzo mocno w dziejach apostolskich, kiedy to właśnie a p o s t o ł Pawel i Sylas byli zamknięci do więzienia. I tam jest napisane o tym, że jak to się działo, to trzęsienie ziemi, że wiedzy wszystkich się rozwiązały. Bo to rzecz była właśnie na mocy tego zmartwychwstałego Chrystusa. I tutaj ta sprawa... Jest wyraźnie też podkreślona przez to, że to wszystko było rozwiązane. Że to wszystko zostało poukładane. Że to też jest świadectwo na to, że Pan Jezus nie został wykradziony. Bo gdyby został wykradziony, to by z tymi chustami i z tymi prześcieradłami, z tym wszystkim go zabrali gdzieś tam. A to rzecz po prostu jest przygotowana, wszystko jest poukładane. Jest to dowód również dla nas. że jakby Żyd nam powiedział, jakbyśmy mu świadczyli, że po panu Jezusie, który jest marszycą, że nie, nie, o to go tam ukradli i tak dalej, to my m o g l i b y ś m y powiedzieć, k o p a t r z tutaj jest napisane,